Temat w każdym położeniu wierzcie wiarę jako tarcza. Ja muszę się wytłumaczyć, czy jestem bez kapitu, bo w kapitu jest bardzo strasznie. Proszę Państwa, ten tytuł jest wzięty rzecz jasna z szóstego rozdziału listu do Efezjan rozdział, który brzmi szalenie wojskowo, szalenie wojowniczo, ale chodzi tu jednak o wojowanie z mocami ciemności. Ja myślę, że nie będę oszczędzał czasu, tylko przeczytam większy fragment tego tekstu, bo wtedy lepiej zrozumiemy, Miejsce naszego tematu, że w każdym położeniu mieszcie wiarę jako tarczy. Bądźcie mocni w Panu, siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zapisów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału,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 Stańcie do walki, przepasawszy Piotra wasze prawdą i obruchuszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako talcze, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozrażone pociski złego. Weźcie też hełm zbawienia, miecz ducha, to jest Słowo Boże wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Rzecz jasna ta metafora jest oparta na rynsztunku żołnierza rzymskiego, żołnierza tamtych czasów, nie będziemy bliżej tego tematu rozpatrywać. Natomiast yy, warto sobie uświadomić, że żyjemy w takich czasach, w których w dużej mierze zapomnieliśmy o tym, że naszym wielkim zadaniem jest walka przeciw zimą ciemności. To, to nie jest tak, że wystarczy no, postępować dobrze, pięknie, zachowywać Boże przykazania i wszystko pójdzie dobrze, bo w różnoraki sposób bywamy zagrożeni przez siły zła, które zazwyczaj są inteligentniejsze od nas. Ale mój temat jest uszczegółowiony, dotyczy wiary, którą mamy wziąć jako tarczy i zacznę może swoje rozważania od powiedzenia czym wiara nie jest a często nam się wydaje, że na tym wiara polega. Otóż po pierwsze wiara to nie są tylko nasze przekonania religijne. Być wierzącym to znaczy coś więcej niż mieć przekonania religijne. W dzisiejszych czasach mentalność współczesna szalenie chętnie by nam wmówiła, że yy, szalenie chętnie się zgadza na to, że my mamy swoje przekonania religijne, że wierzymy w Pana Boga, że wierzymy w Chrystusa, że wierzymy w zmartwychwstanie ciał, że w to wszystko wierzymy, ale y, pamiętajcie, że to są tylko wasze przekonania. Ja może podam na konkretnym przykładzie. Jeżeli powiem Chrystus zmartwychwstał. To natychmiast ktoś może mnie próbować przywołać do porządku. Nie mów, Chrystus zmartwychwstał. Mów według mojego przekonania, Chrystus zmartwychwstał. Albo mów, ja jestem katolikiem, zatem ja wierzę, że Chrystus zmartwychwstał. Otóż to, że takie jest moje przekonanie, że tak Kościół wierzy do swoją drogą, ale rzecz w tym, że Chrystus Pan naprawdę zna Chrystusa. I dopóki my nie przekroczymy właśnie tego, tego ograniczenia przekonań, tak długo w gruncie rzeczy nasza wiara może być jałowa. Wiara zredukowana do przekonań no, nie będzie rodziła owoców, nie będzie też nam obroną wobec różnych zakusów przeciwników. I drugie nieporozumienie, mianowicie dość często nam się wydaje, że wiara to jest chrześcijański światopogląd. Światopogląd wiara zawiera, ale wiara to jest coś niewyobrażalnie więcej niż światopogląd. Przywołam może dwa świadectwa bardzo wybitnych ludzi Kościoła, którzy doświadczyli różnicy między światopoglądem a wiarą. Święty Augustyn, to jest opisane w ósmej Księdze Wyznań, ponieważ był człowiekiem niebywale inteligentnym, szukając prawdy, doszedł już do stuprocentowej pewności, że prawda jest w Kościele katolickim. I wiedział, że wciąż jest człowiekiem niewierzącym. My byśmy powiedzieli, już doszedł do chrześcijańskiego światopoglądu, już to był jego światopogląd, ale wiedział, po prostu było to dla niego oczywiste, że wciąż jeszcze jest człowiekiem niewierzącym. I opisuje to swoje nawrócenie w opisie tej słynnej sceny Tolle legę. Augustyn potem już sami wiedział, że to był przypadek, czy może jakiś głos z nieba, a może jakiś głos dziecka. Tolle legę. wiesz i czytaj, Augustyn otworzył list apostoła Pawła do Rzymian i nawet nie czytał od początku zdania, tylko od środka zaczął. Nie w ucznach już nie w rozpuście i piańskie, ale Pana naszego Jezusa Chrystusa noście w sercach waszych. tym zrozumiał, bo on bał się uwierzyć, bo przypuszczał, że to jest ponad jego siły. On, który jest stosunkowo przyzwyczajony do grzechu, żeby wytrwać na drodze Bożych przykazań, to jest ponad jego siły i zrozumiał, że przecież Bóg mu to pomoże. I Augustyn uwierzył, a uwierzył potęgą takiej wiary, że po dziś się jego wiarą żywi. I drugi przypadek człowieka, który coś bardzo podobnego przeżył, ale w zupełnie innych okolicznościach. Jeden z największych teologów XX wieku, nawiasem mówiąc, do którego Ojciec Święty Benedykt XVI niezwykle serdecznie się zawsze y, y, y, y, był do niego przywiązany, na niego powoływał, y, mianowicie Romano Guardini. Y, włoskie nazwisko, ale teolog niemiecki, y, pochodzenia włoskiego. Był y, y, człowiekiem obdarzonym ogromnym temperamentem religijnym i w młodości wiara, religia była dla niego czymś ogromnie ważnym, ale w pewnym momencie przeraził się, czy ja jestem naprawdę człowiekiem wierzącym. Bo bardzo go sprawy religijne interesowały, ale w gruncie rzeczy zobaczył, że modlitwa w jego życiu, no nie ma, że nie ma miejsca. No oczywiście tam pacjesz tam to, chodził na co niedzielną że, ale brakuje modlitwy. Ja myślę, że po tych dwóch stwierdzeniach negatywnych, czym wiara nie jest, bo owszem, ona ma wymiar przekonań religijnych, ma wymiar świata pogrota, więc czymś więcej, możemy już zaproponować taką wstępną definicję wiary, że mianowicie wiara jest to zdolność do realnych relacji z Bogiem i Chrystusem. Romano Gwardini jest tym teologiem, który zwrócił uwagę na to, że w gruncie rzeczy nie ma wielkiej różnicy między wierzącymi i niewierzącymi. Prawdziwie głęboka różnica to jest między modlącymi się i niemodlącymi. Bo wierzący, a nie modlący się, w każdej <tuszel> chwili, a nie modlący się osobiście, tak naprawdę, to, to w gruncie rzeczy mniej więcej tyle samo, co niewierzący. Ja podam definicję głębszą, znacznie bardziej spełniającą cechy dobrej definicji, ale może w takim telegraficznym skrócie przedstawię analizę aktów wiary, jaką przeprowadził święty Tomasz Zabwinu. On pokazał, że wiara, mamy na myśli wiarę prawdziwą, wiarę rzeczywiście szukającą Pana Boga, ma trzy następujące wymiary. Jest wymiar wierzę, że, Tomasz to nazywa credere wierzę, że, krótko mówiąc, wierzę, że istnieje Bóg, że tak ta że dał nam swojego Syna, że przez Jego krzyż zostaliśmy odkupieni, że zostaliśmy obdarzeni Kościołem, że e, e, eucharyst, dar Eucharystki jest tym, no, największym darem, jaki na tej ziemi od Boga odczuje mój i tak dalej. I Święty Tomasz odważył się jeden raz napisać, on tę analizę przeprowadził w swoich dziełach cztery razy ale jeden raz się odważył napisać, że gdyby czyjaś wiara się ograniczała tylko do potwierdzenia tego wszystkiego, w co wierzy Kościół, to, to w gruncie rzeczy ten człowiek jest jeszcze niewierzący w nim, jedynie jest przyjęcie materialnej zawartości wiary. Wiara prawdziwa zaczyna się dopiero na płaszczyźnie drugiej, Wierzę Bogu, czy wierzę Chrystusowi, krótko mówiąc, wiara prawdziwa, zaczyna się w wymiarze relacji nieosobowych. Wierzę Bogu, na przykład no, przykazania Boże, zachowywać to normalny człowiek, to rozumie się samo siebie, ale są takie momenty, kiedy przykazanie Boże nas przekracza, kiedy Zdrowy rozsądny, ja mówię w słysłowie, taki przez grzech jakoś tam przeformowany nadprzuty, zdrowy rozsądek podpowiada, że może w tej sytuacji to, to nie musi się tak dokładnie zachować Bożego przykazania i tak dalej. Jeżeli ja. Wierzę, że, że przykazania Boże stoją na straży naszego dobra także wtedy, kiedy mi z jakimś przykazaniem nie po drodze. To wtedy się dokonuje właśnie ten, ten akt wiary. Czy powiedzmy to, co apostoł Paweł napisał na temat najrozmaitszych doświadczeń, jakie nas mogą spotykać, wierny jest Bóg. Nie dopuści próby ponad zimę. ale nawet jeżeli taką próbę dopuści, da moc, żebyście ją bezpiecznie przejść mogli. I ten wymiar wierzę, że wiary jest niemożliwy do osiągnięcia bez łaski, ale wystarczy łaska uczynkowa, nawet jeżeli jestem w grzechu, a jakoś tam otwarty na łaskę, to, to, to ten rodzaj kontaktu z Panem Bogiem, otwarcia na Jego pomoc, y, y, może się we mnie dokonywać. Natomiast y, y, najwyższy poziom wiary, ta wiara w wymiarze najgłębszym, to powiada, to jest wierzę w Boga nam polakom trzeba wytłumaczyć, że dla nas wierzę w Boga, to, to w gruncie rzeczy tyle, co uznaje, że Bóg istnieje. A wierzę w Boga, credere in deum, to znaczy cało osobowo, całego siebie, tak jak za łaską Bożą potrafię Panu Bogu powierzę. Ja tu lubię pokazywać, że ten rodzaj wiary także w zwyczajnym życiu realizujemy, dajmy na to. Nie sposób się naprawdę ożenić, nie sposób rzetelnie być za mąż, jeżeli chłopak nie będzie wierzył w swoją dziewczynę, a dziewczyna w swojego chłopaka, kiedy się pobiorą w swoją żonę, w swojego męża. To cało osobowe zaangażowanie, które buduje życie. Tomasz w odniesieniu do Pana Boga powiada, że ta wiara jest możliwa tylko w stanie łaski uświęcającej. Ale proszę Państwa, ja tę analizę przedstawiam, jakby to powiedzieć, bez fundamentu, tak w powietrzu. Bo Święty Tomasz ym, powiada, że te Akty wiary, one wypływają z daru wiary. Wiara jest czymś innym niż akty wiary. Tak samo jak mój rozum jest czymś innym niż akty mojego rozumu. I w tym miejscu spróbuję podać definicję świętego Tomasza. Tomasz powiada tak, jest to sprawność duchowa, mocą której zaczyna się w nas życie wieczne. Słyszymy, już tu na tej ziemi zaczyna się w nas życie wieczne. A która to moc duchowa czyni nasz umysł przylegającym do tego, co nieoczywiste? I y, tu będzie wyjaśnienie. Tego, o czym przepięknie pisał ojciec święty Benedykt XVI w encyklice Spesalvi. Ja bym szalenie Państwa namawiał, żeby te kilka stroniczek encykliki dotyczących wiary, a zwłaszcza jego analizę Listu do Hebrajczyków 11.1, żeby sobie przeczytać po tym odczycie, bo to po prostu otwiera oczy. No, że coś tak zdumiewającego, mądrego, a my często w ogóle nie zauważamy. I, i, i nie zdajemy sobie sprawy z tego. Mianowicie, proszę Państwa, zresztą Ojciec Święty na to zwraca uwagę, to ja nie sam z siebie teraz mówię, mianowicie, mianowicie chrzest. Zwłaszcza to widać wtedy, kiedy chrzest jest udzielany niemowlęciu, czyli dziecku, które jeszcze nie ma używania rozumu się już niemowlę otrzymuje wiara, dar wiary otrzymuje już niemowlę właśnie w tym sensie, że sprawność duchowa, mocą której zaczyna się w tym życie wieczne, krótko mówiąc ziarno na życie wieczne, coś realnego, co je czymś zdolnym później w miarę, jak będzie rosło się, rozwijało w środowisku wierzącym, będzie coraz bardziej zdolne do tego, żeby ta wiara ujawniała się w aktach wiary. Tu jest bardzo podobnie jak z rozumem. Niemowlę rozumu jeszcze nie używa, ale rozum już ma niemowlę jest prawdziwym człowiekiem. Tak samo już niemowlę, kiedy jest ochrzczone, jest prawdziwym chrześcijanem, prawdziwym, prawdziwym wierzącym. Można powiedzieć, że jeszcze w nim nie ma przekonań religijnych, oczywiście, bo, bo ono jest niemowlęciem dopiero. Jeszcze nie ma światopoglądu katolickiego, oczywiście, ale wiarę, w sensie ukierunkowanie ku życiu wiecznemu już ma. Ja patrzę na zegary i tak sobie myślę, bo ja o tym mógłby naprawdę długo mówić, ale w razie czego to w czasie dyskusji mógł zaprać.